To w sobotę po 19.00 polecamy autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 8 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis trójki. Premier Izraela nie zamierza wstrzymać wojny z Libanem, ogłosił, że zawieszenie broni nie dotyczy Hezbollahu. W Białym Domu spotkanie Donalda Trumpa z szefem NATO. Jego rzeczniczka powtarza, że prezydent nadal zastanawia się nad opuszczeniem sojuszu. Głosowanie w sprawie drugiego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach prawdopodobnie będzie w przyszłym tygodniu. Rozejm to nie koniec, zapowiada premier Izraela, który wystąpił z pierwszym orędziem telewizyjnym od zawieszenia broni z Iranem. Ogłosił, że porozumienie nie obejmuje walki Izraela z Hezbollachem. Ostrzegł też, że Izrael ma jeszcze do osiągnięcia cele i zrobi to albo w trakcie rozmów pokojowych, albo na polu walki. W Izraelu jest Tomasz Sajewicz.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 W sobotę rozpoczną się amerykańsko-irańskie rozmowy w Pakistanie, poinformowała o tym rzeczniczka Białego Domu Karolin Lewitt. Prezydent wysłał do Islamabadu delegację, na której czele stanie wiceprezydent J.D. Vance, specjalny wysłannik Steve Witko oraz Jared Kushner na rozmowy w ten weekend. Pierwsza tura rozmów rozpocznie się w sobotę rano czasu miejscowego. Pakistan to pośrednik, dzięki któremu doszło do dwutygodniowego rozejmu w zaognionej sytuacji między Iranem a USA. Wyjście Stanów Zjednoczonych z NATO jest czymś, o czym prezydent USA Donald Trump prowadzi dyskusję i będzie o tym rozmawiał z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte, powiedziała też rzeczniczka Białego Domu Karolin Lewitt. Nie wykluczyła, że Trump wypowie się na ten temat po spotkaniu. Lewitt powiedziała w ten sposób, odpowiedziała w ten sposób na pytanie, czy Trump nadal rozważa wyprowadzenie USA z Sojuszu Północnoatlantyckiego. Spotkanie z Markiem Ruttem ma rozpocząć się o 25 pierwszej trzydzieści czasu polskiego. Trump ma pretensje do sojuszników z NATO, że nie pomogli Amerykanom w odblokowaniu cieśniny Ormus. Pakt zgodnie z jego zapisami jest jednak sojuszem obronnym. Niewykluczone, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu w przyszłym tygodniu będzie głosowanie w sprawie drugiego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Zapowiedział to rzecznik rządu Adam Szłapka. Premier Donald Tusk powiedział, że ta ustawa nie jest nad regulacją, ale konieczną ochroną konsumentów przed problemami takimi jak te, pojawiające się wokół giełdy Zonda Krypto. Pytał też o powiązania polityków opozycji z rynkiem kryptowalut. Prezydent Karol Nawrocki dwukrotnie zawetował ustawę o kryptowalutach. Sejm Jednoweto poddał pod głosowanie, ale głosami opozycji decyzja Karola Nawrockiego została podtrzymana. Premier Donald Tusk ma nadzieję, że w przypadku drugiego głosowania będzie inaczej. To może tym razem zrozumieją, że trzeba odrzucić to weto i trzeba też odrzucić jakieś wyjątkowo ponure też okoliczności, które towarzyszą tej sprawie. Premier przedstawił pochodzące od ABW informacje w sprawie powiązań polityków prawicy z giełdą kryptowalut. Poinformował, że na przełomie października i listopada ubiegłego roku miesiąc przed głosowaniem w Sejmie pierwszego weta prezydenta prezes zarządu giełdy kryptowalut Zonda Krypto dokonał wpłat na rzecz dwóch fundacji. Fundacja Instytut Polski Suwerennej Zbigniewa Ziobry otrzymała 450 tysięcy złotych, a fundacja Dobry Rząd posła Konfederacji Przemysława Wiplera 70 tysięcy euro. Donald Tusk powiedział, że ujawnione fakty wyjaśniają dlaczego PiS i Konfederacja blokują rozwiązania pozwalające wprowadzić ochronę klientów. Sylwia Białek, Polskie Radio. Klimat. W całym kraju dobra lub dobra lub bardzo dobra jakość powietrza. 24% energii pochodzi natomiast ze źródeł odnawialnych, najwięcej z wiatru. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu PolskieRadio24.pl. Sport Mateusz Foremniak. Dobry wieczór. Na początek zaglądamy na piłkarskie boiska, gdzie dzisiaj ciąg dalszy ćwierć finałowej uczty w Lidze Mistrzów. Od 21.00 Barcelona z Robertem Lewandowskim na szpicy gra z Atletico Madryt, a PSG z Liverpoolem. Jak na razie, w obydwu spotkaniach bez goli, a do tematu będziemy oczywiście wracać w serwisie po 23.00. O poważną stawkę, konkretnie finał Pucharu Polski, kopały dzisiaj też ekipę Zawiszy Bydgoszcz i Górnika Zabrze. Po niezbyt porywającym meczu górą ekipa z Zabrza, która okazała się lepsza od trzecioligowca ligowca 1 do zera. Jak przyznawał na antenie TVP Sport obrońca górnika Paweł Wolkowski cel uświęcał środki. Puchar rządzi się swoimi prawami i te mecze nie są ładne do oglądania i wydaje mi się, że ten dzisiejszy był podobny. Tak? Tych akcji nie było zbyt dużo. Wiedzieliśmy, że nie możemy popełnić błędu, nie mogliśmy za dużo ryzykować. Chcieliśmy jedną bramkę. Wydaje mi się, że kontrolowaliśmy to spotkanie. No i Wygraliśmy, wydaje mi się, zasłużenie. Walczymy dalej. Dla Górnika to pierwszy finał Pucharu Polski od ćwierćwiecza, a z kim 2 maja zmierzy się na Stadionie Narodowym dowiemy się jutro po spotkaniu Rakowa, Częstochowa i GKS-u Katowice. Europejskie emocje fundowały dzisiaj nasze szczypiorniski, które w Pucharze Europy 34 do 21 rozprawiły się z reprezentacją Słowacji. Mniej powodów do zadowolenia mają za to zawodnicy Industrii Kielce. W walce o ćwierćfinał Ligi Mistrzów z węgierskim Pik Szeged potrzebowali na własnym parkiecie odrobić trzybramkową stratę z pierwszego meczu i choć kilka minut przed końcem prowadzili nawet Bramkami. Ostatecznie stanęło na remisie 32 do 32 i pożegnaniu się z rozgrywkami. Ostatnio podobne nieprzyjemności szybko spotykały Huberta Hurkacza, który jednak wziął się w garść podczas turnieju w Monte Carlo. Zameldował się tam już w trzeciej rundzie, dzisiaj w nieco ponad godzinę, odprawiając węgra Marożana 6 do 2 i 6 do 3. A tak sam zainteresowany mówi o dzisiejszym spotkaniu. Kolejny dobry mecz tutaj w Monako. Mega się cieszę ze zwycięstwa. Cieszę się, że coraz lepiej powoli buduje formę i na pewno też zwycięstwa cieszą i dodają pewności siebie. Także też dziękuję za mega wsparcie. No i, no i do zobaczenia jutro na kortach. Jutro łatwo nie będzie, bo po drugiej stronie si siatki będzie czekał reprezentant gospodarzy 23 w światłem rankingu Walentę Waszro.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 Trójki. Przy mikrofonie Anna Kowalczyk, audycję wydaje Wojciech Doroż, realizuje Maciej Załęcki, a my dziś w klubie trójki porozmawiamy o paczłorkach. Ale nie będą to zajęcia z robótek ręcznych, tylko rozmowa o polskich rodzinach, których w Polsce w tej właśnie formie, no, będziemy się zastanawiać jak o tym mówić dobrze, poszywanej, zdekonstruowanej, zrekonstruowanej, Mamy szacuje się od pół do nawet miliona, co oznacza, że żyje w rodzinach poczłorkowych w naszym kraju kilka milionów osób. To już jest nowa e, norma. Rodziny po rozwodach, w nowych związkach, z dziećmi, z różnych relacji. No i nierzadko to bywa źródłem napięć i sporów najróżniejszych, o granice, o rolę, o lojalność, o metody wychowawcze. W Klubie Trójki więc porozmawiamy dzisiaj o tym, gdzie w takich rodzinach najczęściej pojawiają się konflikty i przede wszystkim co można zrobić, żeby nie odbywały się kosztem dzieci. A moimi gośćmi są dr Magdalena Śniegulska psycholożka z Uniwersytetu SWPS, a także współzałożycielka Stowarzyszenia Wspólne Podwórko oraz autorka świeżo wydanej książki Dziecko w rodzinie patchworkowej. Dzień dobry, wieczór pani. Dzień dobry, dobry, dobry wieczór. A także Konrad Sobczyk, mediator, facylitator z mediatorów.pl, którego... Centrum zainteresowania to jest dialog i pomoc ludziom w przejściu od wzajemnych zarzutów do wzajemnego zrozumienia. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Chciałabym, aby wokół dzieci było coraz więcej świadomych i wrażliwych dorosłych, mówi dr Magdalena Śniegulska na początku swojej książki. Nie ma ich wystarczająco? Myślę, że rzeczywiście czasami... Mam takie poczucie, że ich jest trochę za mało. I też chciałabym, żeby to jakoś wybrzmiało. To jest marzenie dotyczące nie tylko rodziców. Bo myślę, że w różnych sytuacjach, w sytuacjach kryzysu, pewnych trudności, zmian, może być tak, że najlepszy dorosły może nie być na tyle dojrzały, żeby widzieć swoje dziecko i wtedy potrzeba kogoś z zewnątrz. Ale bardzo by było dobrze, żeby, no właśnie, zawsze w takim otoczeniu dziecka znalazł się ktoś, kto jest stabilny, wspierający, nieoceniający, rozumiejący kontekst rozwojowy tego młodego człowieka. To nie musi być specjalista. To jest osoba, która, no właśnie, potrafi słuchać, wspierać, doceniać, tak, tak by mi się bardzo maszyło. Konrad Sobczyk często bywa taką osobą z zewnątrz i ty masz poczucie, że w tych paczworkowych sytuacjach bardziej dorośli, czy bardziej dzieci potrzebują wsparcia, czy w sumie wszyscy tylko trochę różnych rodzajów tego wsparcia? Znaczy, ja myślę tak, że mi mm, jest bardzo bliskie takie założenie para Jula, że za atmosferę w rodzinie odpowiadają dorośli. I że... A druga ważny jakiś taki cytat w myśleniu, nie tylko w pracy, ale w swoim też życiu rodzinnym, to jest cytat z takiego terapeuty systemowego Jelouszka, który powiedział, że celem rodziny jest stworzyć strukturę i więzi, które pozwalają każdemu wzrastać i się rozwijać. I dla mnie to są jakieś takie wytyczne do tego, jak wspierać osoby, które do mnie jednak przychodzą w sytuacji konfliktowej. Czyli dla mnie, jako mediatora, ja się spotykam z tymi rodzicami yy, w dwóch momentach. Jednym takim, kiedy zamykają jakąś relację i planują nowy porządek, a w drugiej sytuacji, kiedy są już w tym nowym porządku, czyli tworzą ten patchwork, yy, no, który jest już bardziej wielowymiarowy niż tak zwana, yy, taka, tak zwana tradycyjna rodzina. Więc moje zadanie to przede wszystkim jest pomóc tym dorosłym przede zobaczyć Coś takiego, że nie, nie problemem nie jest osoba, z którą właśnie się spotykają, tylko żeby zaczęli myśleć o tej sytuacji, że są w jakiejś strukturze. I żeby w ogóle widzieli tą strukturę, e, a dopiero potem, żeby zobaczyli, jak każdy się w tej strukturze znajduje, co jest dla niego ważne, czego się boi. I myśleli o rozwiązaniach z tej perspektywy. Nie z perspektywy tego, kto jest czemu winien i kto powinien być jaki, tylko żeby, nie wiem, jeśli rodzice się rozstają, ja prowadzę mediację w Warszawie, więc opieka naprzemienna tutaj, czy tam spółdzielona, to jest, bym powiedział, podstawowa sytuacja. Większość od rodziców, paru lat zapewne. Od 20 lat. Hmm, czyli znaczy, już całkiem długo, dłużej niż bym zakładała. Tak, znaczy jednak te role tu w dużym mieście, one są inaczej układane już od wielu lat. To jest moje doświadczenie jakby z prowadzenia mediacji rodzinnych właśnie około rozstaniowych. I no, to jest, bym powiedział, taki standard. I teraz, jeśli myślimy sobie o opiece naprzemiennej, no, to, to jest takie, taki rodzaj napięcia w ogóle w sytuacji rozstania rodziców, w którym, no, jak jesteśmy razem, no, to można powiedzieć, czas dla dzieci każdy ma 100%. W zależności od tego, jaką ma pracę, jak sobie to rodzice poukładają. Ale w momencie, w którym się rozstajemy, no to już nie ma tego 100%. Dzień ma 7 dni, a rok ma 365 dni. I, nie, I nawet w tych teoriach negocjacyjnych, jak tam się mówi, twórz nową wartość, to się nie wytworzy nowej ilości czasu. I teraz tym czasem trzeba jakoś zarządzić, trzeba się czasem podzielić. I, I to jest jedna rzecz. Czyli mamy czas, który musimy podzielić między siebie, i to jest dla mnie ważne, żeby go nie myśleć... I skoordynować, co więcej. Go skoordynować to jedno, ale żeby nie myśleć tylko o tym, że to ja mam czas jako dorosły, jako tata z dziećmi, ale że też dziecko ma czas ze mną. Żeby mieć obie perspektywy na uwadze, czyli że nie tylko rodzic ma, tak jak u nas jest władza rodzicielska, prawo do tego, żeby mieć czas z dzieckiem, ale dziecko ma prawo do czasu z obojgiem rodziców. Mi na przykład bardzo brakuje czegoś takiego, żeby nasz kodeks rodzinny był napisany tak jak w Niemczech z perspektywy dziecka. Tak. E, gdzie po prostu myśli się potrzebami dzieci rozstających się rodziców. E, nie. Mam takie marzenie, że kiedyś tak to będzie też w Polsce i że, i że właśnie dla mnie to słowo władza być może zostanie zmienione na jakąś odpowiedzialność. Tak, tak. To Opiekę, e... absolutnie, się, absolutnie się pod tym podpisuję. Rzeczywiście ja, ja też mam kłopot z określeniem władza rodzicielska już od wielu lat i jakoś lubię o tym myśleć jako o pewnym przywileju, ale również odpowiedzialności. Ale zwróciłam uwagę też na to, co, co się tutaj pojawiło w tej wypowiedzi, że rodzina jest od tego, żeby budować tak Środowisko, które jest środowiskiem rozwojowym. To jest bardzo trudne dla wielu rodziców, bo myślę, że w niejednej sytuacji, takiej około rozstaniowej, oni naprawdę są głęboko przekonani, że w tym swoim uporze, zacietrzewieniu, bardzo silnych emocjach, to dobro dziecka jest dla nich najważniejsze. Ale to... Tak naprawdę tak nie jest. No i o tym też mówią na kartach twojej książki, ale też w twojej praktyce terapeutycznej dzieci, które cytujesz i dla których, czy z powodu których napisałaś tę książkę. Powiedz proszę właściwie... Co cię, co cię do tego popchnęło, bo wiem, że wypowiedź jednej z twoich pacjentek, tak, klientek. Tak, tak. Y, historia jest w ogóle wielowątkowa. Ja rzeczywiście miałam to szczęście, że na początku tej mojej takiej y, klinicznej drogi y, stanęli w moim, y, y, y, na mojej drodze rodzice, którzy potrafili się dobrze rozstać. Wielu z nich naprawdę budowało takie zespoły, w których ja widziałam całą masę zasobów. Pamiętam bardzo dobrze taką sytuację, w której bardzo trudna sytuacja dziewczynki przedszkolnej zmobilizowała wcale nie jakoś super współpracujące do tej pory rodziny, ale właśnie po to, żeby zaopiekować trudność. I nagle też przy tej okazji okazało się, że, że to nie tylko można te zasoby wykorzystać w tej sytuacji, ale w ogóle rozciągnąć ją na te dwie rodziny. Że to w jednej rodzinie jest specjalista od matematyki, a w drugiej od wspinaczek górskich. W jednej jest ktoś, kto świetnie zna się na teatrze, a w drugiej ktoś, kto zna blisko dość ważnego dla młodych Ludzi, rapera. E, I nagle te rodziny zaczęły się mieszać, e, e, zaczęły, choć absolutnie, żeby była też jasność, nie zaczęły się kochać, ale dostrzegły, że, że można e, korzystać z tych e, zasobów e, i że można też troszkę spuścić, e, spuścić e, powietrze. E, e, wracając do tego. Twojego pytania dotyczącego tego początku. To rzeczywiście było tak, że ja się bardzo broniłam przed napisaniem tej książki w takim poczuciu, że no właśnie, widzę pewien fragment, mam jakieś doświadczenia, nie czuję się tutaj zupełnie ekspertką i w jakimś takim momencie podzieliłam się tymi swoimi wątpliwościami z jedną z, z moich klientek i ona mówi, ale dlaczego pani tego nie chce zrobić? Przecież to jest może jedyna okazja, w której Pani może nam dać głos. To nie jest tylko mój głos. Na pewno Pani spotyka się z innymi dziećmi, które są w takiej sytuacji. Może wtedy ktoś nas usłyszy. I o tym głosie będziemy dziś mówić do 22, ale też Państwu jak zwykle w audycji Klub Trójki oddajemy głos. Nasz numer 22 i 7 trójek jest do Państwa dyspozycji. Wojciech Doroszczeka na Państwa opowieści. O, o waszych patchworkach. Może je współtworzycie, może jesteście częścią, jedną z tych członkami tych, jednej z tych, no właśnie, miliona, pół miliona, nie wiemy dokładnie, ile rodzin patchworkowych w Polsce mieszka. Będziemy ciekawi tych, tych opowieści. Ja oczywiście bardzo też rozumiem tą, tą rezerwę przed dawaniem uniwersalnych recept, bo każda rodzina, nie tylko ta patchworkowa jest, jest inna i jak to mówił Toast, i nieszczęśliwa na swój sposób, jeśli, jeśli rzeczywiście te problemy się zdarzają, a w każdej się przecież zdarzają. A jednocześnie my nosimy w sobie na pewno w Polsce. Myślę, że Pewnie też na świecie bardzo wiele przekonań, mitów, ukrytych założeń odnośnie tego, co się na pewno po albo rozwodzie, albo śmierci jednego z współmałżonków, bo to też jest okoliczność, m, która prowadzi do czasem stworzenia rodzin patchworkowych. To się zresztą bardzo zmieniło od lat 70. Wyczytałam w badaniach gus że kiedyś zaledwie 30-40% rodzin poczworkowych to były te powstałe po rozwodach. Dziś to już jest 80% rodzin, więc rzeczywiście poczworków nam, nam przybywa. A jednocześnie, jak powiedziałaś, to wcale nie zawsze jest przepis na kłopoty. Tak? Zdarza się, że to jest właśnie to cudowne równanie, w którym... Podzielone mnoży miłość, tak. zasoby, troskę, tak, chociaż a nawet czas. Rzeczywiście myślę sobie, że, że generalnie to w ogóle jest bardzo trudna sytuacja. To niewątpliwie wymaga różnych zasobów, żeby jakoś tę sytuację poukładać. Ale tak, chyba warto w ogóle sobie na początek uświadomić, że różne, rozliczne badania pokazują, że nie ma jednej takiej formy rodziny, struktury rodziny, która byłaby zawsze odpowiednia dla, dla dzieci. Te tradycyjne rodziny, jak powiedziałaś, mogą być równie destrukcyjne jak rodziny po rozstaniach. Właściwie wydaje się, że chyba najtrudniejszym takim modelem jest model samodzielnego rodzicielstwa, też w określonym kontekście, na przykład w takim, w którym ten Samodzielny rodzic jest odcięty nie ma możliwości korzystania z, ze wsparcia społecznego. To rzeczywiście jest bardzo trudna sytuacja, bardzo obciążająca zarówno dla niego, jak i dla, dla jego dziecka. Ale w każdym innym modelu, w każdym innym, w każdej innej konfiguracji, czy to są rodziny tęczowe, czy to są rodziny patchworkowe, czy to są te tak zwane tradycyjne, cały czas też szukałam jakiegoś dobrego określenia na te rodziny tradycyjne, nie, nie mam dobrego pomysłu. One wszystkie mogą być na dobrym e, tym środowiskiem rozwojowym. Albo i złym. Albo i złym. Pani Agnieszka z Warszawy dodzwoniła się do nas e, ze swoją opowieścią o patchworku. Dzień dobry, Dzień dobry. Wie dobry wieczór. Dobry wieczór. E, no ja chciałam e, ja chciałam podziękować za tę audycję. E, ja działałam trochę intuicyjnie. 25 lat temu e, zostałam e, z, i dwuletnim chłopcem, czyli dwóch chłopców. I e, poznałam człowieka, który był bez dzieci. I on zaopiekował się, e, tak jak na początku audycji, było pięknie powiedziane o kimś, kto nie musi być specjalistą, ale ten człowiek był taki, że on jakby z boku popatrzył na nas i pomógł e, suma sumarum, no jeden chłopiec, już skończył Politechnikę, jest inżynierem, drugi e, jest e, producentem muzycznym. Nam się pojawiło dziecko wspólne, które zmieniło płeć, więc też mieliśmy e, troszkę mm, problemów, ale chciałam powiedzieć, że e, z, jakby z perspektywy czasu ja widzę, że ten ruch zupełnie intuicyjny, e, no, że postanowiłam odejść od pierwszego mojego męża z tymi chłopcami, bo wydawało mi się, że jestem tak nieszczęśliwa, że nawet zrobię krzywdę temu mężowi. E, I potem e, jakby weszłam w kolejną relację i po prostu uważam, że już po, po ja już teraz jak emerytka trochę na to patrzę, prawda? Bo w, w, wszystkie, w, moich trzech wszystkich synów, bo było dwóch synów i córka, ze trzech synów, no oni są dorośli, oni są e, w, no, da, da, daliśmy im e, możliwość rozwoju. Tak jak państwo też mówili tutaj o tym e, w audycji. E, więc no, chciałam powiedzieć o takim sukcesie. Bardzo się cieszymy i dziękujemy pani Agnieszko e, za ten telefon. E, Konrad Sobczyk uśmiechał się, jak pani e, słuchał, bo też przed naszym wejściem na antenę e, żachnął się trochę, jak powiedziałam, że przynajmniej w mojej bańce ciągle pokutuje ten mit, że że jednak koniec związku to jest mały koniec świata, po którym może być lepiej, ale już rzadko będzie naprawdę dobrze. I Konrad twierdzi, że to są już bzdury i mamy na to badania od dwóch dekad co najmniej. Może nie twierdzę, że to są bzdury, bo wiadomo, że to jest kryzysowa sytuacja. Natomiast się uśmiechnąłem, bo to jest piękna historia. Do pięknych historii się po prostu uśmiecham. I gratuluję przede wszystkim Państwu tego, bo, bo... no tak, kropka. I rzeczywiście mój kontakt z wątkiem rozstania... jak Usłyszałem w trakcie swojego kursu mediacyjnego takie zdanie, że rozwód to nie jest rachunek za złe przeżyte życie, tylko informacja o tym, że coś się skończyło i że się wypaliło. I teraz yy, myślę, że to yy, patrzenie od tej strony na to, czyli że coś się wypaliło i to, co tutaj pani przed chwilą powiedziała, że była w takim stanie, że yy, właśnie myślała o tym, żeby zrobić krzywdę swój, ojcu swoich dzieci. Wydaje mi się, że rozstanie tutaj yy, było lepszym rozwiązaniem zdecydowanie. Natomiast te badania Helmuta Figdora, bo na niego się powołuje, z lat 90., on postawił takie pytanie, czy z perspektywy pedagogicznej rozwód jest uzasadniony. I w tych badaniach udzielił odpowiedzi, że tak. I Rozwiń, on, proszę. I on stwierdził, że tak, rozstanie rodziców to jest kryzys, tylko pytanie, jest, co ci rodzice z tym kryzysem zrobią. I że o wiele większy wpływ na to, jak, jak dzieci przeżyją ten kryzys, ma to, czy rodzice są się w stanie porozumieć, czy nie. Czy społeczność będzie właśnie izolować te osoby i odtrącać, czy nie? Czy ci młodzi, te, czy te dzieci będą miały dostęp do ojców, czy nie? Bo on mówi to o latach a w Austrii i wtedy... Mm, Gdzie domyślnie e, dzieci, zostawały, dzieci, przy dzieci matce. zostawały przy matce. Czy te, więc on pokazywał na to, że takie czynniki tego, jak zostanie zaopiekowana ta rana, a nie to, że jest sama rana, mają bardzo duże znaczenie na to, kim te dzieci będą w przyszłości. I dla mnie pytanie, jeśli, jaka jest różnica między na przykład sądem a mediacją, ona jest taka, że jak idzie się do sądu, to sąd pyta o to, gdzie będzie miejsce stałego pobytu, kontakty i alimenty. Jeśli przychodzą do mediacji, to pytanie brzmi, Jakimi chcemy być rodzicami po rozstaniu i co im chcemy dać? I to jest fundamentalnie wtedy, inna kwestia. Wtedy nie musimy grać w grę pod tytułem, kto jest lepszym rodzicem, tylko co każdy z nas ma do zaoferowania. I mm, czasem się mówi, że mężczyźni chcą opieki na przemiennej, bo nie chcą płacić pieniędzy. Ale to są dwa oddzielne wątki. Znaczy czas z dzieckiem i możliwość uczestniczenia w jego życiu i dziecka w życiu dorosłego rodzica a możliwości finansowe rodziców są dwie różne rzeczy i standard życia dzieci. I no nie wiem, no wczoraj miałem taką parę, gdzie po prostu jest opieka naprzemienna, a podział kosztów yy, 5 do 1, czyli można powiedzieć w stu procentach ten mężczyzna płaci 80 ileś, a ta kobieta kilkanaście procent. I nie ze względu na to, że yy, ona nie zarabia, ona zarabia, tylko oni żyli na takim, w takim standardzie, że tylko on go może zapewnić i on on nie ma z tym problemu, no bo on tam ma tych synów i dla niego to są ci synowie istotni. I to w jakim standardzie oni będą żyli po rozstaniu. A nie to, że jak oni mają tu 50 na 50 czas, to że on w zasadzie to tylko 50. Bo to są dwa różne tematy. Jedno to jest moja więź z nimi, a druga to jest ta struktura, która im tworzę. Czyli te różne warunki umożliwiające funkcjonowanie. Więc to są dwa różne tematy. Jeśli sprowadzimy to do alimentów, czyli kto komu płaci no to wtedy nie będziemy rozmawiać o standardzie życia dzieci, tylko o tym, kto komu ma coś zapłacić. To w ogóle nie jest nie na temat mojej a, często, a często jednak to głównie jest osią e, konfliktu i tego newralgicznego momentu, jakim jest samo rozstanie. Powiedzmy trochę o nim z perspektywy dzieci właśnie. Jedna z e, twoich młodych e, klientek, którą cytujesz, mówi... E, Ponoć powinno się zrobić tak, żeby dzieci jak najmniej to rozstanie bolało. Moim rodzicom się nie udało. No właśnie, bo. Yy, yy. Po pierwsze, wrócę do tego kryzysu. Rzeczywiście, kryzysy są wpisane w nasze życie i nasz rozwój. Pewnie nie zakładamy, że wszyscy będziemy przechodzić przez rozwody. Dzieci tym bardziej. Ale istotnie... Choć zdroworozsądkowo trzeba już to w Polsce zakładać. No, Rozpada to... się jedno na dwa małżeństwa Tak, tak, Tak, no, ale to, to jest opowieść w ogóle na inną, inną audycję, dlaczego się tak dzieje. Ale myślę, że... Mówię o tym, że jest to bardzo tak, realna tak, perspektywa, tak, dużo tak, bardziej niż kiedykolwiek. Tak. Natomiast w przypadku dzieci to zawsze jest sytuacja, która jest sytuacją, która wymaga zaadoptowania do nowych, do nowych warunków. I myślę, że łatwiej jest takim rodzicom, którzy sobie uświadomią, że te trudne momenty będą się pojawiać w różnych etapach tworzenia patchworku i że też bardzo ważne jest, żeby dorosły pomógł dziecku zrozumieć, co się z nim dzieje. Bo ten początek, znowu, tu nie ma przepisu dobrego na, na chociażby komunikację o rozstaniu. Są takie dzieci, które mówią, opowiadałem swojej mamie o tym, że u mnie w klasie kolega się wysypał, że jego rodzice się rozstaną. Wy to się chyba nigdy nie rozstaniecie mama przytaknęła, a za dwa dni woła mnie z podwórka, żeby że mają mi coś do powiedzenia. I myślę sobie, że to jest jeden kontekst, taki, w którym dziecko nie ma w ogóle żadnych sygnałów, że coś jest nie tak. Pamiętajmy, że dzieci są naprawdę bardzo w różny sposób wrażliwe na sygnały społeczne. Ale są też dorośli, którzy bardzo świetnie umieją udawać. Dokładnie. No i są też takie dzieci, które doświadczają tak dużego napięcia i tak silnych konfliktów, że e, część z nich mówi, kiedy wreszcie to się skończy. To znaczy, kiedy oni się rozstaną, bo tak się nie da żyć. E, myślę też, że nawet tacy młodzi ludzie będą przeżywać e, swojego e, rodzaju żałoby w różnych momentach. E, też uświadomiła mi to jedna z, z pacjentek, która mówi, opowiadała o tym, że e, urodził się jej nowy brat. I... Obserwując swojego rodzica biologicznego, jak zajmuje się tym nowym dzieckiem, jaką tworzy relacje z nowym partnerem, to miała takie poczucie ogromnej straty. Że to jest nie fair, że to nie ona przyszła na świat w tej rodzinie. Że ta rodzina jest dużo lepsza niż ta rodzina, w której wzrastała e, jako dziecko. I teraz można powiedzieć dramat, tak? Ale można też powiedzieć zobacz. E, możesz zobaczyć i wybrać i zastanowić się... E, jak budować relacje? Co jest ważne w tej relacji? To przyglądanie się swojemu biologicznemu rodzicowi, który na nowo coś układa, próbuje uporządkować, dogadać się, może być naprawdę bardzo cenną lekcją dla niejednego młodego człowieka. Ale to... To niepoukładanie, to nieudane rozstanie bardzo często wiąże się z nakładaniem na dziecko konieczności utrzymania różnych rzeczy w tajemnicy. To jest taka sytuacja, myślę, chyba dla mnie najtrudniejsza, w której dziecko jest pozostawione zupełnie samo sobie, w której nie może, wie często, to nawet nie musi być wypowiedziane wprost, że o tym się nie rozmawia. Nie rozmawia się z rówieśnikami, nie opowiada się obcym, nie można się wyregulować w szkole. Trzeba chronić to, co dzieje się w domu. Jedna z twoich pacjentek opowiadała o tym, jak nie mogła się wygadać, że mama jest już w nowym związku, bo było przed sprawą rozwodową w sądzie i to utrzymywanie tajemnicy rodzinnej, tajemnicy mamy, było bardzo obciążające dla niej. W ogóle myślę, tajemnice niedopowiedzenia to jest coś, co dla dzieci jest bardzo trudne. I tutaj znowu, zdarzają się takie sytuacje, w których dorośli decydują się nie mówić różnych rzeczy w głębokim poczuciu, że to dziecko chroni przed różnymi trudnymi doświadczeniami. Ale jednocześnie o tym Konrad Sobczyk trochę mówił. To jest odpowiedzialność dorosłych. Zarządzić tą sytuacją tak. w mhm. sposób, który będzie możliwie najmniej raniący. I bardzo często, przeważnie, dorośli są debiutantami w tej roli. I naprawdę nikt się nie rodzi z tą wiedzą, jak się zachować dobrze. Tymczasem jednym z takich najbardziej dojmujących problemów i dylematów dziecięcych w tych sytuacjach jest tak zwany konflikt lojalności. Przed którym nie wiem, czy to będzie nadużycie, stają wszystkie dzieci w rodzinach, które no, doświadczają rozwodu, tak? no bo w przypadku śmierci jednego z rodziców nie ma o tym mowy, ale kiedy rodzice się rozstają, dziecko często czuje, że może musi wybierać, wybierze dobrze albo źle, powie coś, co zostanie odebrane jako opowiedzenie się po jednej ze stron. Być może nawet dorośli tego nie chcą. To się często jednak dzieje. Czy da się inaczej? Czy... Ja chciałam też zwrócić uwagę, że nawet w sytuacji śmierci rodzica ten konflikt lojalnościowy mm -hmm. może się pojawić. Są takie sytuacje, w których dziecko mówi... Kurczę, no naprawdę lubię tego nowego faceta mamy, ale y, myślę sobie, co by mój tata y, y, poczuł Mm -hmm. czy to jest okej, okay, że ja tak wchodzę jak w masło w tę relację. Czy by mu on... nie było przykro, tak, że go czy tak łatwo wymazałem, mm -hmm. tak? Czy, wymazałem. Ja bym bardzo chciał, czy chciała mówić do niego tato, ale czy to jest okej? Okay? Czy ja w ogóle mogę? Co moja mama na to pomyśli? Czy jej nie dotknę? I co my w takiej sytuacji jako dorośli możemy zrobić dobrze, lepiej, żeby zdjąć trochę tego ciężaru z barków dzieci? Przede wszystkim to tutaj zgodę na to, że dzieci mają w ogóle w sobie takie pytania. I że te pytania są naturalne. A czyli w momencie, w którym ja się rozstaję i przeżywam cały ten proces rozstania, w którym między innymi jednym z jego elementów są takie pytania w ogóle, kim jestem, co będzie ze mną dalej, czym jest dla mnie rodzina i inne rzeczy. A I co gorsza same... czasem, czy to nie jest moja wina, że rodzice się rozstają? To, to jest jeszcze inny wątek. Chciałbym jakby zachęcić dorosłych do tego, żeby mieli świadomość, że pytania, które oni sobie zadają i na przykład o, o tą winę, te pytania też są w głowach dzieci. I że to są bardzo naturalne rzeczy i że to, mm, to poczucie winy, które często mają dorośli, że coś takiego dzieciom zrobili. Yy, będę się odwołał do Figdora, bo on ma mnóstwo ciekawych cytatów. On mówi, że w zasadzie rozwód to jest taka sytuacja, w której Dzieci potrzebują szczęśliwych rodziców, bo widzą, chcą widzieć, że dają radę, ale odwrotnie jest tak samo. Rodzice potrzebują mieć szczęśliwe dzieci, czyli widzieć, że a to, co im zrobiłem, nie jest takie złe. Natomiast recepta jest całkiem inna. Recepta jest taka, żeby powiedzieć sobie, no jesteśmy w kryzysie i różne rzeczy tu się mogą zadziać. Możemy mieć miłe chwile, ale też będziemy mn mieli mnóstwo pytań i wątpliwości. I to pytanie o to, czy mama mnie dalej kocha, czy tata mnie dalej kocha, yy, kim ja dla nich jestem, to jest naturalne pytanie, które dzieci sobie stawiają. I on jako praktyk mówi, często przychodzą do mnie rodzice, którzy się rozstają i przychodzą z takim hasłem, coś się z moim dzieckiem dzieje tak, bo coś tam w szkole, albo ma 6 lat, a zaczyna moczyć się w nocy. Proszę naprawić moje dziecko w skrócie. On mówi, no dobra, ja mogę z państwem popracować, ale jak podejdziemy do tego trochę inaczej. Jak może sobie zadamy pytanie, co to dziecko państwu chce opowiedzieć o sobie to wtedy mogę z państwem popracować. I on mówi, zadaniem ekspertów jest wtedy zobaczyć... No bo dzieci często komunikują w symboliczny sposób, nie wprost. Czyli złapać ten symbol, rozkodować i zakodować również symbolicznie. Bo to nie znaczy, że... Ja wiem, że my żyjemy w świecie podręczników, które mówią nam o osobistym języku i on jest super, ale czasem pewne rzeczy po prostu trzeba zrobić przez działanie. Jak I, na przykład... No na przykład tak, że jeśli ja jestem rodzicem i drugi rodzic się wyprowadził, to nie jest tak, że ten drugi rodzic przychodzi i zabiera do innego domu, tylko że ja odprowadzam to dziecko do drugiego domu. I w ten oto sposób to dziecko wie, że a to ja, jakby, to ja akceptuję to, że ono tam mieszka. Albo w ten sposób, że dzieci na przykład mają trzy szczoteczki. Jedną w jednym domu, drugą w drugim domu, a trzecią, z którą się poruszają. I wtedy one wiedzą, że mają zakotwiczenie w jednym i w drugim domu. Albo, że są kalendarze. Teraz już wiadomo, są wszystko takie tam kalendarze elektroniczne. Ale jak to jest wspólne konto whatsappowe i tam jest wspólny kalendarz, to tam jest wpisane, kiedy, gdzie jest to dziecko. I ono widzi, że dla tych rodziców no to jest normalne. Jest jeszcze jeden poziom wyżej, na który mogliby wejść rodzice, no bo w takiej kochającej się rodzinie, no to jest trochę tak, że jak ja jestem zły na tatę, to mogę przyjść do mamy, ponarzekać, ona mnie przytuli, ukoi i luz. Ja mogę być zły, czyli mogę wyrazić tą złość i równocześnie dostaję wsparcie i wiem, że ta mama nie wykorzysta tego przeciwko tacie. Hmm. I to jest w ogóle coś, co e, Figdor mówi, to jest to coś, co rodzice też mogą dać dzieciom po rozstaniu. Że ja właśnie nie muszę ukrywać tego, że e, się pokłóciłem z tatą, jak byłem u niego, bo jak wrócę i to powiem, to na przykład mama powie, no to teraz nie, to trzeba mu ograniczyć kontakty, bo tam się ci dzieje krzywda. Albo, Albo wiem, że w ogóle lepiej nie, nie wspominać. Ale lepiej jest tego, to, tego nie wspominać, więc... E, dla mnie jakby to, co jest istotne też w tej audycji, to to, że rozmawiamy o perspektywie dzieci i o tym, że one symbolicznie komunikują różne pytania, z którymi się mierzą i że za tym stoją ich jakieś potrzeby i potrzeby są bardzo proste. Móc kochać mamę i tatę tak samo, mieć do nich dostęp, tak jak kiedyś, mieć dzieciństwo i mieć poczucie, że mam oparcie w tych dorosłych, mogę im ufać. Bo mm, to też było bardzo dla mnie ciekawe, jak przeczytałem yy, to w innym opracowaniu, że... Kiedy dzieci manipulują dorosłymi w takich sytuacjach, kiedy czują, że nie mają w nich oparcia. I to był dla mnie szok. Znaczy, że myślałem, że często się mówi, no musimy, rodzice mówią, musimy ze sobą komunikować, bo dzieci będą to potem wykorzystywać. Okazuje się, że one wykorzystują to tylko wtedy. Kiedy mają poczucie, że nie mogę na tych dorosłych liczyć. Kiedy w ogóle tych dorosłych tam nie ma. Tak? Bo ta druga z ważnych potrzeb zaburzonych często w takiej sytuacji, no to jest właśnie po, potrzeba poczucia bezpieczeństwa i zakotwiczenia i te, tej pewności, na czym się stoi, co będzie jutro. Tak. Myślę, że w ogóle warto sobie uświadomić, że to, co pomaga dzieciom też przetrwać kryzys, to rzeczywiście minimalizowanie zmian, które pojawiają się w ich życiu. I to jest chociażby ta zmiana, o której mówiliśmy tutaj już na początku, związana chociażby z, tym, z tymi warunkami ekonomicznymi. To nie jest niepłacenie alimentów mojej byłej żonie, to jest Niepłacenie i pogorszenie Dosyć sytuacji mojego, tak, mojego, mojego dziecka. To, to co też jest ważne, to czasami zobaczenie w ogóle, że zmiana jest zmianą. Za, zmiana zawsze wymaga jakiś, poświęcenia jakichś zasobów. Często rodzice mówią, no, ale jemu się polepszyło. W tym nowym domu ma większy pokój ma super wypasione komputery. Ale to jest zmiana. Tak? I uświadomienie sobie, że dziecko z tymi różnymi zmianami musi się mierzyć i w związku z tym ma w głowie też różne pytania i różne odpowiedzi, naprawdę jest bardzo ważne, żeby, żeby rodzice no, mieli też taką, taką świadomość. Co więcej, też często myślę sobie o tym, że to jest sytuacja, w której pojawiają się bardzo silne emocje. Widzę drugą osobę jako mojego byłego partnera, jako osobę, która mnie zawiodła, która um, mnie rozczarowała. No, różne rzeczy mogą się tutaj, tutaj pojawić, ale to jest jedyny i najlepszy rodzic mojego dziecka którego zresztą sam czy sama mu y, wybrałem. Jedna z twoich rozmówczyń y, w książce, która, to też bardzo ciekawe, może jeszcze zdążymy do tego wrócić, prowadzi warsztaty około i pomaga parom przejść przez rozstanie. Wypowiedziała takie piękne zdanie o tym, że nie należy zatruwać dzieciom korzeni i że ten e, sposób, w jaki się o swoim byłym partnerze czy partnerce wypowiadamy w obecności e, naszego dziecka czy dzieci ma kolosalne znaczenie. Pod 22,7 trójkę dzwonił się pan Michał z Elbląga. Dobry wieczór, panie Michale. Dobry wieczór trójka, dobry wieczór wszystkim w studiu, dobry wieczór słuchaczom. Ja jestem tatą dwóch synów, jestem po rozwodzie, rozstaliśmy się 7 lat temu, rozwiedliśmy 5 lat temu i jak najbardziej rodzice są odpowiedzialni za sytuację, którą stworzą dzieciom po, po rozstaniu, którą stworzą dzieciom w cudzysłowie nowym domu, bądź może w nowych dwóch domach. I jest to duże wyzwanie, ponieważ są kłopoty yy, takie codzienne, które normalnie rodzina przychodzi, a tu jeszcze tak jakby na górkę trzeba dorzucić yy, te wszystkie problemy związane z tym, że dzieci wędrują pomiędzy jednym mieszkaniem a drugim, że yy, być może widzą yy, inne twarze, nowe twarze w jednym bądź w drugim miejscu. Także bardzo duża odpowiedzialność. No i mam nadzieję, że wszyscy, którzy w tej sytuacji się znajdą, yy, będą sobie z tym jak najlepiej radzić, żeby dzieciaki jak najmniej to odczuły. A jak A pan, pan sobie radzi? No radzimy, myślę... No... Jeśli, jeśli chodzi o na przykład sprawy sądowe, które były z tym związane, no to byliśmy przez yy, to była pani sędzina, oc, o, oceniła nas jako nawet y, bardzo dobry przykład, jak, jak, powinniśmy, jak powinniśmy sobie rodzice radzić. Także staramy się yy, tych kłopotów, jeśli jakieś się pojawiają, nie okazywać dzieciom. No ale też y, z obu stron zawsze była zgoda co do tego, że Dzieci muszą spędzać czas i z mamą, i z tatą. Także to był taki, myślę, grunt, który powodował, że reszta też bardzo dobrze szła. Bardzo dziękujemy, pani Michale. No wspaniałe dzisiaj mamy optymistyczne i krzypiące głosy od naszych słuchaczy i słuchaczek, bo jak pisze dr Magdalena Śniegulska w swojej, w swojej książce Dziecko w rodzinie patchworkowej, to nie patchwork przeważnie jest problemem. To nie wcale ta wydaje się wyjściowo bardziej skomplikowana sytuacja rodzinna jest źródłem tych największych konfliktów, tylko no właśnie co właściwie? Och, y myślę, że, y że tych kłopotów może być całkiem sporo i pewnie y każda rodzina jest tutaj troszkę, troszkę inna. Też pewnie to zależy od samego rozstania, powodów tego rozstania. Dużo łatwiej moim zdaniem jest budować patchwork, kiedy rozstajemy się z takim poczuciu, nie wiem, takiej świadomości, że tworzyliśmy coś, co było wartościowe, ale człowiek się rozwija i zmienia. I nam się przydarzyło coś takiego, że zaczęliśmy się rozwijać w zupełnie odwrotnych tak, kierunkach i że bardzo trudno znaleźć ten punkt y, styku i że, że to nie jest już y, nie wiem rodzina, tylko staje się to dobrze działającym przedsiębiorstwem. i y, y, y, y, y myślę, że y, y, y to jest zupełnie inna sytuacja niż sytuacja, w której ja wychodzę poraniony i zaczynam budować y, z całą masą niepokojów i lęków tę nową, nową przestrzeń. I też z takim poczuciem, że muszę chronić nie tylko siebie, ale również swoje dziecko przed tym właśnie trudnym byłym, byłym partnerem. I też myślę, że dla mnie strasznie ważne i nadal nie mam dobrego sposobu, bo może razem coś wymyślimy, jak przekonywać rodziców do tego, że w sytuacji, w której ja przychodzę i mam takie poczucie, że ten drugi partner jest niedostatecznie dobrym rodzicem, że karmi tylko kluskami, że y, pozwala y, oglądać y, nie wiem, y, nie to, co trzeba, że nie y, wysławia się jak trzeba i tak dalej, i tak dalej, to myślę sobie, że oczekiwanie, że ja to wypowiem i to się zmieni, jest łudą. To, co ja mogę zrobić, to mogę zadbać o siebie i zastanowić się chmy, chmy, ale jak ja chcę, wspierać moje dziecko? Co ja mogę zrobić? Jeżeli widzę, że jest jakiś kłopot, to co w moim zachowaniu może być tym y, y, y, czynnikiem, który utrzyma pewną równowagę. Bo ja nie mam wpływu na innych ludzi, ale mam naprawdę ogromny wpływ na swoje zachowanie. I też to, o czym mówiłeś, to taka, taka gotowość do tego, żeby uświadomić sobie i zrobić przestrzeń na te różne wątpliwości i, i pytania dziecka bez od razu takiego, takiej gotowości oceniania tej drugiej strony. Tylko zobaczenia no właśnie, tego samego dziecka, i jego, jego sytuacji. Myślę, że, że bardzo by Wiele e, trudnych momentów ułatwiła. Ja wspomniałam o warsztatach około rozwodowych, ale Konrad prowadzi też warsztaty patchworkowe, e, czy właściwie kierowane, e, przeznaczone dla patchworkowych rodzin od niedawna i chyba trochę jeszcze eksperymentalnie. Ale powiedz proszę, jak to idzie, z czym do ciebie się przychodzi, a z czym się wychodzi mm. z takich warsztatów? Dobrze, to zanim się odniosę do tych warsztatów, to chciałbym się odnieść do tego pytania a propos wyzwań. Jest Aha. wiele, ale nazwę dwa. Przede wszystkim, jeśli para jest razem, to najpierw ma czas dla siebie, czyli może się dotrzeć. Nawet jeśli bardzo szybko będą mieli dziecko, to jednak przynajmniej co imię rok na to, żeby się trochę lepiej poznać i inne rzeczy po czworku często tak nie jest. Patchworku, skakuje się od razu na głęboką się, wodę. Skakuje się od razu na głęboką wodę. I, I pływają w niej inni ludzie. W pakiecie dziecko, ale dostaje się drugiego rodzica i tam inne Dziadków, rzeczy. Dziadków. Tak, in tak. i i więc y to jest, y jest mało czasu, bym powiedział, na to, żeby pewne rzeczy dotrzeć i porozmawiać i pomarzyć razem, się powygłupiać, mieć tą swobodę i inne rzeczy, bo od razu jesteśmy zaprzęgnięci. Więc pewien kapitał czysto strukturalnie jest ograniczony. I to jest jedno wyzwanie. Drugie wyzwanie to jest takie, żeby nie pakować się na przykład, myślę o sobie, w to na przykład, żeby nie być od razu ojcem dla tamtych dzieci. Bo nigdy nie będę. Znaczy ja mogę być bardzo ważną osobą w ich życiu. Mogę być osobą, która ma wpływ, ma odpowiedzialność wobec nich ale w procesie decyzyjnym to nie końcu ja nie podejmę tej decyzji. Aha, to ja te, teraz mhm. za, zawieszam chwilę swoje pytanie o warsztaty mhm. dla rodzin mhm. patchworkowych, wrócimy do niego jeszcze, ale muszę, bo bardzo y, próbuję, y, mam je na końcu języka od początku naszego spotkania, y, zadać y, Magdalenie Śniegulskiej, która zaczyna w ogóle swoją opowieść książkową od języka i od doboru też słów i określeń na rolę w rodzinie patchworkowej. I y, y, y, powiedz proszę, y, dlaczego ty nie przepadasz za macochami, ojczymami, pasierbami, pasierbicami i jaką masz alternatywę? Myślę, że te, te określenia naprawdę już biedne są tak obklejone złą sławą, że nawet jak mówimy macoszka, to może się pojawić taka, taki podtek związany z tym, że ona na pewno ma złe cechy. Jednak kopciuszek jednak w tle kopciuszek, i... tak, mm -hmm. tak, tak. Nawet nawet macoszki. Ja się, Małgosia. Tak, tak. To rzeczywiście one mają określoną rolę, określoną funkcję. Na ogół nie są przychylne nie swoim biologicznym dzieciom w stereotypie. W stereotypie tak oczywiście, ale myślę, że ten stereotyp on się uruch przez język. Poszukiwanie i taka próba zmiany tego języka, moim zdaniem daje nadzieję w ogóle na zobaczenie innej, innych możliwości i też innych ról, tych ważnych dorosłych, którzy mogą pojawić się w życiu dziecka. W to życiu co proponujesz dziecka. w zamian? No, ja proponuję bonusowego rodzica, czy bonusowego dorosłego, bo, bo myślę, że, że ten bonus... Też pokazuje, że, że to może być zasób. Bardzo, bardzo się zgadzam z tym, że bonusowy rodzic rodzicem nie jest. On ma inną funkcję. I też ważne jest, że, że tę funkcję i relację też się buduje. Ona nie jest od początku zdefiniowana, nie może być zdefiniowana z różnych powodów, chociażby z powodów dorosłych, którzy też mają w głowach swoje oczekiwania co do, co do tej drugiej osoby i te oczekiwania ma też, ma też dziecko i Warto tutaj pomyśleć o tym, że, że to jest w ogóle proces, który musi się, e, musi się odbyć i który musi się, e, musi się zadziać. Dlatego, że też zamiennie do określenia rodzina patchworkowa używasz terminu rodzina negocjowana. Bo, on, bo ona jest w ciągłym procesie negocjacji. Właściwie wszystko może się zdarzyć. Tak, to jest termin, który zaczerpnęłam od Małgosi Sikorskiej, pani profesor już, który bardzo mnie przekonał, że to rzeczywiście jest taki, taki pro, pro, proces, w którym my właściwie musimy na nowo różne rzeczy uzgodnić. I to jest z jednej strony najtrudniejsze, a z drugiej też jest źródłem niekończących się możliwości. I tu płynnie wracam do Konrada Subczyka i jego warsztatu dla rodzin e, patchworkowych. Uczyć się negocjować? Z, zaraz odpowiem, tylko jeszcze odniosę się do tego macochy i tego ojczyma. Trochę hmm. będę bronił tych rzeczy. Mi się też podoba e, bonusowy rodzic. E, natomiast on ma ten aspekt takich trochę rywalizacyjno-zawistny. I on tam jest. Znaczy, w tym bonusie czy w tej macosze? Nie, macosha? w tej tym, w tym, w tym macusze. No bo ona jest rywalką do... Znaczy ja teraz muszę się podzielić z tą macochą i jej córkami uwagą tego mojego rodzica. Więc mm -hmm. dla mnie w tej nowej sytuacji jest zarówno zasób, jak i ograniczenie. I moim zdaniem to, to, to jest istotne, żeby widzieć jedno i drugie i żeby macochy, nie zastąpić czymś za bardzo e, zielonym, żeby nie pomalować, nie wylać mhm. dziecka z kąpielą, tak powiem. Mhm. I teraz, jeśli chodzi o genezę tych warsztatów, e, to rzeczywiście odbyła się jedna grupa w specjalistycznej poradni rodzinnej na Bemowie. Robię to razem z Agnieszką Oszewską, pracowniczką tej poradni. Teraz to się nazywa Centrum Wspierania Rodzin, Rodzinna Warszawa. E, została, jakby teraz jest to większy twór. Ale geneza tych warsztatów jest taka, że do mnie zaczęły przychodzić pary patchworkowe. E, negocjować właśnie różne rzeczy w tych rodzinach. I bardzo się na to ucieszyłem, bo mediacja generalnie ma taką konotację rozstaniową, a jak się coś buduje, to się idzie do terapii. A Jakby wrócić do tej definicji rodziny, to, że to jest struktura i więzi. Więc jeśli, no i oczywiście jako mediator nie uzdrowię więzi, ale mogę pomóc zbudować strukturę. I jedną z rzeczy w ogóle, która gubi te pary patchworkowe, to jest to, że one Czasem nie rozróżniają tego, czy rozmawiają, czy negocjują. No bo, A jaka jest różnica? No, różnica jest taka, że jak ja jestem w związku, na przykład na początku, to sobie mogę fantazjować o tym, jaki ma być związek i jaki, jaka rodzina, i mamy czas na wymianę myśli, ale nie musimy tego wdrażać. <śmiech> w sytuacji, w której e, leżymy wieczorem w łóżku, albo siedzimy pijemy herbatę i zaczynamy rozmawiać o kolejnym dniu, nie, czasem ludzie myślą o tym, czy my właśnie ustalamy zasadę opieki nad dziećmi, że jak, dziś, jak spędzimy ten czas w taki sposób, to czy to będzie nasza rutyna, e, ale ja mam przecież inną rutynę, bo a dzieci jeszcze powiedzą, a my myśmy w innej rodzinie inną rutynę, czy my po prostu mówimy o tym, co my lubimy. I y, wydaje mi się, że fajnie by było, gdyby ci rodzice mieli taką świadomość, dobra, to raz jest czas na mysł, rozmowy, się poznajemy, a potem sobie powiedzieć, dobra, a teraz jest czas decyzji, żeby w ogóle sobie rozdzielić te dwa procesy, bo z racji tego, że właśnie nie ma tego czasu na, na dotarcie się i na poznanie siebie, to te rzeczy się często nakładają. I, a jeszcze jak do tego dochodzi lęk przed rozpadem, no bo umówmy się, jak jesteśmy w pierwszych związkach i to, to myślimy sobie, no to trwa do końca życia, jeden dzień dłużej, no, ale po Raczej nie zakładamy nie rozstania. rozstania, ale jak już mamy to doświadczenie, no to wiemy, że happy endy uh. się nie zdarzają, więc to myślenie i ten lęk przed rozpadem, utratą kolejnej relacji e, sprawia, że no właśnie, jesteśmy trochę bardziej czujni, bardziej napięci, e, zastanawiamy się jak nie popełnić tych samych błędów co kiedyś. Więc yy, na tych warsztatach można było, bo to jest bardzo ciekawe. Pierwsza grupa się zebrała, druga się nie zebrała musieliśmy zmienić nazwę z warsztatów o rodzinach patchworkowych na warsztaty o komunikacji rozwiązywania konfliktów i mamy tam cztery pary patchworkowe jedną nie. Co jest bardzo, bardzo ciekawe, że trzeba było zmienić temat, żeby rodziny patchworkowe mogły się za, zapisać. To na to. Miejmy nadzieję, że nasza audycja doda trochę otuchy i odwagi tym rodzinom patchworkowym, które się borykają z trudnościami. Nasi słuchacze i słuchaczki dzisiaj dowodzili, że da się z nich wyjść. Ostatnie zdanie od dr Magdaleny sceny śniegulskiej y, dla tych, którzy nas słuchają i wątpią, że ten kryzys się skończy? Myślę, że to jest w ogóle pewna uda. kryzysy się nie kończą, ale y, tak wygląda nasze życie. Ale y, no właśnie, myślę, że bardzo ważne jest uświadomienie sobie, że taka chwila namysłu, to, że my wspólnie mamy nadzieję, My wspólnie chcemy coś budować. Jest dobrym punktem wyjścia do tego, żeby zastanowić się, no dobra, to tylko jak byśmy chcieli, żeby ta nowa budowla wyglądała? A no właśnie, bo nie tylko skończyło się stare, ale zaczyna się też nowe i trzeba je zbudować jak najlepiej. Doktor Magdalena Śniegulska, Konrad Sobczyk. Rozmawialiśmy w Klubie Trójki o rodzinach patchworkowych. Mamy ich w Polsce może nawet milion i oby wiodło im się jak najlepiej. Dziękuję Anna Kowalczyk, Wojciech Doroż, Maciej Załęcki. My się żegnamy, a przywita się zaraz z Państwem Piotr Baron i jego trzy wymiary gitary.